wiesz, jak cenny jesteś. Zaczniemy od proklamacji. Zawsze zaczynamy od ogłaszania słów Pisma. Będzie to czwarty rozdział pierwszego listu Jana, werset szesnasty. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Myślę, że będzie dobrze, jeśli wszyscy powiecie ten fragment, kawałek po kawałku, powtarzając po nas. Nie mówcie go razem z nami, ale po nas, bo to najpiękniejszy werset, zachwycający werset. Zaczniemy. Powtarzajcie za nami. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nas. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. A Bóg trwa w Nim. A teraz powiemy to wszyscy razem.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 Tytułem mojego dzisiejszego przesłania jest pytanie, czy zdajesz sobie sprawę, jak cenny jesteś? I podejrzewam, że większość z Was nie wie, jak jest cenna. Jedną z dominujących słabości chrześcijan jest niskie poczucie własnej wartości. Przejawia się ona na wiele sposobów. Kiedy rozmawiasz z niektórymi ludźmi, nie patrzą ci prosto w oczy. Zawsze zwieszają głowę i unikają kontaktu wzrokowego. U innych widać to w sposobie ubierania się. Wiecie, że ze sposobu ubierania się można odczytać przesłanie. To, jak się ubierasz, mówi coś o tobie. Pozytywnego albo negatywnego. Nigdy neutralnego. Kiedy widzę młodą dziewczynę w luźnym, workowatym ubraniu, takim, że nie wiesz jakiego kształtu jest jej ciało, mówię sobie, przypadek niskiej samooceny. Jest jeszcze wiele sposobów objawiania się niskiej samooceny. Wierzę, że jest to powszechny problem religijny. Często mylimy to z pokorą. Ale jeśli masz zły obraz siebie, nie możesz być pokorny, bo nie znalazłeś w sobie nic pokornego. Bycie pokornym to coś zupełnie innego. Gdy znasz swoją wartość, możesz być pokorny. Więc chcę dać Ci powody, dla których powinieneś siebie cenić i dlaczego jesteś cenny. I chcę wrócić do celu, dla którego Bóg stworzył człowieka. Czytamy o tym na początku pierwszej Księgi Mojżeszowej. Zanim to jednak zrobię, chcę Wam przypomnieć, że stworzenie Adama i Ewy było kolejnym etapem w Bożym projekcie stworzenia. Stworzył już wcześniej chwalebne zastępy anielskich istot. Serafinów, cherubinów, archaniołów, aniołów i wiele innych chwalebnych stworzeń. Jednak miał miejsce bunt, przeprowadzony przez jednego z głównych archaniołów. Jego imię na początku brzmiało Lucyfer, ale potem zmieniło się na szatan. Lucyfer oznacza jasny, połyskliwy, błyszczący. Szatan znaczy przeciwnik, wróg. Powodem upadku Lucyfera była pycha. Muszę wam powiedzieć, że najbardziej niebezpiecznym grzechem, jaki kiedykolwiek nas prześladuje, jest pycha. To niszczący grzech. A my podlegamy Mu w taki czy w inny sposób. To dotyczy tych z nas, którzy pełnią służbę. Jeśli odnosimy jakikolwiek sukces, bardzo łatwo poddajemy się pysze. Żyję już na tyle długo, że widziałem służby, które zniszczyła pycha. Moja osobista modlitwa brzmi, Panie, użyj wszystkiego co konieczne, ale zachowaj mnie przed pychą. Powodem buntu Lucyfera była jego duma. Miał wiele powodów, by być dumny. W Księdze Ezechiela, rozdział 28, w dalszej części rozdziału, wielu z Was prawdopodobnie nie zna tego fragmentu, Ezechiel 28 mówi o dwóch osobach. Pierwsza z nich to Książę Tyru. Druga połowa mówi o Królu Tyru. Książę Tyru to ziemski władca, ale Król Tyru to Archanioł, Lucyfer. I oto, jak jest opisany, zaczynając od wersetu dwunastego. Tak mówi Pan: Bóg. Byłeś pieczęcią doskonałości, pełen mądrości i doskonałej piękności. Byłeś w Eden, ogrodzie bożym. Wszelki drogocenny kamień był Twoim nakryciem: rubin, topas, diament, tarszysz, onyks, beryl, szafir, karbunku, szmaragd i złoto. W dniu w którym zostałeś stworzony, przygotowano Ci wspaniałe bębny i piszczałki. Najbardziej chwalebna z istot nastąpiła miejsca osobistego hołdu. Czytamy tutaj, byłeś namaszczonym cherubinem, który nakrywa, tym, który zakrywa tron Boga. Jeden cherubin był wyznaczony, by wyciągać swoje skrzydła nad tronem Boga i ten zaszczyt spotkał Lucyfera. Nie wiem, czy zauważyliście wszystkie obrazy, na jakich znajdujemy postaci cherubów czy cherubinów w przybytku i w świątyni. Było ich dwóch stojących do siebie twarzą. I wydaje mi się, że Bóg chciał przez to powiedzieć. Pamiętaj, że jest jeszcze drugi, tak samo piękny jak ty. Nie daj się złapać w pułapkę własnego piękna. Oto, co jeszcze czytamy o Lucyferze. Byłeś namaszczonym cherubinem, który nakrywa. Ja cię ustanowiłem. Byłeś na Bożej Świętej Górze. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. To nie mogło odnosić się do istoty ludzkiej. To istota anielska. Byłeś doskonały na drogach Twoich od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż się znalazła nieprawość w Tobie. Była więc to chwalebna istota niebieska o niewyobrażalnej mądrości, chwale, majestacie i mocy. Posiadał wyjątkowy przywilej zakrywania tronu Boga, a jednak znalazła się w nim nieprawość. Stał się pyszny. Pycha doprowadziła go do zguby i został wyrzucony z niebios Boga na niższy obszar. Teraz szybko opowiem. Trzy osoby boskie rozmawiają ze sobą i stwierdzają – Problem polegał na tym, że uczyniono go zbyt pięknym. Łatwo było mu popaść w pychę. Zróbmy to więc inaczej. To tylko moja wyobraźnia. Weźmy coś tak pokornego i niemającego znaczenia, że nigdy nie popadnie w pychę. I tak został stworzony Adam. Doskonałe Adam stworzenie. Adam został stworzony z prochu. Zwykłego prochu, zmieszanego z wodą i ukształtowanego ręką Boga. I mamy tutaj a oto powód, dla którego Bóg go stworzył. Pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset 26 i 27. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Wiecie, kiedy Bóg mówi w liczbie mnogiej, co widzimy kilkakrotnie w Piśmie, pokazuje, że to tajemnica, że jest jeden, a jednocześnie więcej niż jeden. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas Mamy tu dwa słowa, obraz i podobieństwo Słowo tłumaczone z hebrajskiego jako obraz We współczesnym hebrajskim jest używane we frazie Robić zdjęcie Opisuje zewnętrzne światło a podobieństwo to wewnętrzna natura. Trójjedyny Bóg stworzył trójjedynego człowieka z duchem, duszą i ciałem. Ale w zewnętrznym wyglądzie człowieka również było coś podobnego do obrazu Boga. Niektórym trudno to zaakceptować, ale rozważcie coś takiego. Słuszne było, że kiedy Bóg objawił się nam w ciele, objawił się w postaci człowieka, mężczyzny. Nie w postaci wołu czy żuka albo ptaka. Było coś w zewnętrznym wyglądzie człowieka, co mogło przyjąć wewnętrzną formę Boga. I potem Bóg mówi, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na swój obraz. Mamy tu liczbę pojedynczą. Na obraz Boga go stworzył. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. To bardzo ważne. To kolejna kontrowersyjna kwestia poruszana dzisiaj w prasie ale Bóg stworzył dwie różne osoby, mężczyznę i kobietę. Różnią się między sobą i nie ma między nimi pośredniej formy. Bóg stworzył ich, by rządzili całą ziemią, byli Bożymi wicekrólami. Lata temu, gdy urodziłem się w Indiach, panował tam wicekról. Był on wiceregentem, który reprezentował w Indiach władcę brytyjskiego. Taką pozycję dla człowieka zaplanował Bóg. Człowiek miał być wicekrólem, tym, który rządzi w imieniu samego Boga. Taki był Boży plan, Boży zamysł. Następnie czytamy opis tego, jak go stworzył. Jeden werset z pierwszej Księgi Mojżeszowej, drugi rozdział, werset siódmy, jest tak bogaty w treść, że moglibyśmy go rozważać bardzo długo. A stało się coś takiego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi werset rozdziału Ukształtował Pan Bóg człowieka, dosłownie tłumacząc z hebrajskiego, odlane z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek żywą duszą. Słowo istota nie oddaje dokładnie znaczenia tego słowa. Zjednoczenie ducha z Boga i prochu ziemi dało początek duszy. Dusza jest niepowtarzalna i osobliwa. Jest czymś, co potrafi powiedzieć chcę albo nie chce. Czymś, co podejmuje decyzje, czymś, co kieruje kursem naszego życia. Powstała poprzez akt stwórczy Boga, gdy Duch Boży, dech Boży, połączył się z prochem ziemi, a człowiek stał się niepowtarzalną osobą, żywą duszą. Tak się cieszę, że jest z nami Jenka, bo ja myślę często jak Afrykanin. Dużą część życia spędziłem w Afryce, a my, Europejczycy, jesteśmy w wielu kwestiach daleko w Nie widzimy tych rzeczy tak jasno. Lubię to obrazować, widzicie. Bóg powiedział, że problemem Lucyfera było, że był zbyt chwalebny, zbyt piękny, zbyt mocny, zbyt mądry. Więc weźmy coś przeciwnego, weźmy trochę prochu. To wszystko, tylko prochu. Wymieszajmy go z odrobiną wody, zróbmy z tego glinę i uformujmy ciało. I oto powstało ciało, utworzone przez Boga. Najpiękniejsza rzeźba, posąg, czy jakkolwiek je nazwać, jaka kiedykolwiek powstała. Lepsza nawet od dzieł Michała Anioła. Doskonałe ciało. Ale to była tylko glina. I potem czytamy. I tchnął w Jego dech życia. Hebrajski jest bardzo jasnym językiem. Dźwięki słów są zbliżone do rzeczy, które opisują. Kiedy czytamy, że On tchnął, napisane jest w oryginale Vajepach. Jepach. Fonetycznie głoska P jest zwana wybuchową, jest jak eksplozja. Po niej następuje głoska HET, której żaden normalny Brytyjczyk nie jest w stanie wypowiedzieć. ale Szkoci potrafią. LOCH. To brakujący dźwięk w naszym angielskim języku. I jest to długi dźwięk wydechu. Długi, ciągły dźwięk. JEPACH. JEPACH. Zawiera się w tym również pewna dynamika Bóg nie dmuchnął sobie byle jak w to ciało z gliny Tchnął w nie samego siebie Udzielił siebie samego Poprzez ten oddech wstąpił sam Bóg i ten kawałek gliny został wspaniale przeistoczony, cudownie przeistoczony w żywe ciało człowieka, w żywą istotę ludzką, posiadającą wszystkie zdolności, jakich dziś możemy używać. Wydobyły się one z gliny dzięki tchniętemu w nie oddechowi Boga. Człowiek stał się żywą duszą. To nasze dziedzictwo. To stąd się wzięliśmy. Nie jesteśmy bez znaczenia. Jesteśmy z natury pokorni, ale mamy też niezwykłe przeznaczenie. Zostaliśmy ulepieni i uformowani przez rękę Boga. Duch Święty tchnął w nas swoje Boże tchnienie. Wierzę, że dlatego właśnie mamy wieczne przeznaczenie. To życie w nas nie może umrzeć, bo to życie Boga. To jest bardzo doniosła myśl dla każdego z nas, bo nigdy nie przestaniemy istnieć. Mamy tylko dwa wyjścia. Możemy istnieć w Bożej obecności, albo też być na wieki oddzielonymi od obecności Bożej. Tak czy inaczej, każdy z nas obecnych tutaj doświadczy jednej z tych dróg. Nie ma czegoś takiego jak śmierć ludzkiej duszy. Ona jest wieczna. Na dobre czy na złe. Tak więc pojawiliśmy się na świecie. Jesteśmy dziełem świętego fachowca. Pogardzaliśmy tego. Nie docenialiśmy tego. Roztrwoniliśmy Boże bogactwo przez nieświęte życie i głupie rozrywki, grzeszne przyjemności. Ale nadal jesteśmy w światłości Boga. Zauważyłem, że w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem po powodzi, powiedział Każdy człowiek, który zabije drugiego człowieka, odpowie za to własnym życiem. Bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Widzicie, morderstwo to nie tylko zabicie osoby. To zniszczenie obrazu Boga w istocie ludzkiej. I dlatego zniesienie kary śmierci było jednym z wielu kroków wstecz tego narodu i wielu innych. I pewnego dnia Bóg zażąda, aby narody odpowiedziały za to, co zrobiły. Now, Ruth will be speaking to you. W czasie jednego z tych poranków Ruf będzie o mówić o kobietę. byciu Bożą kobietą. I ona z pewnością, czytałem trochę jej notatki, co ona na pewno mi wybaczy, mówi ona, że w całym zapisie aktu stworzenia nie było nic niedobrego, aż człowiek odkrył, że nie ma towarzysza. To była pierwsza rzecz. To o niej Bóg powiedział, że nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. Wszystko, co stworzył Bóg, było dobre aż do tego momentu, więc kobieta zajmuje szczególne miejsce. Bez kobiety mężczyzna nie jest tym, kim powinien być. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdział drugi, werset dwudziesty, czytamy... Utworzył więc Pan Bóg z ziemi, wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwy. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wolę mówić, Pomoc, by go uzupełniała. Wierzę, że właśnie to robi żona dla swego męża. Uzupełnia go. Z pewnością zgadza się to w moim przypadku. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował, hebrajski mówi, zbudował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Ilu z was, mężczyźni, zgodzi się ze mną, że kobiety są tajemnicą? A jak ktoś mógł zbudować kobietę z żebra? Nie zostaje to tutaj wyjaśnione, a wiele innych rzeczy jest wyjaśnione. Jednak w tej kwestii Biblia milczy. Musimy po prostu pokłonić się przed niezbadaną mądrością Boga. Tak więc Bóg przyprowadził kobietę do mężczyzny. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego będzie się nazywała mężatką. Po hebrajsku mężczyzna to isz, a kobieta to isza. Między tymi słowami jest więc bezpośredni związek, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Tak właśnie wygląda oryginalny zapis stworzenia rasy ludzkiej, Widzicie, że jesteśmy dziełem świętego fachowca. Bardzo pokornym materiałem, ale i Bożym dziełem. I jeśli nie zdamy sobie z tego sprawy, nigdy nie znajdziemy spełnienia potrzebnego w życiu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy niewyobrażalnie cenni. I jeśli mamy niskie poczucie własnej wartości, nie możemy stać się tym, czym Bóg nas chce widzieć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy razem i każdy z osobna stanęli przed tym faktem. Obraz Boga w nas został zhańbiony i sprofanowany, ale nadal tam jest. I dlatego jest napisane, że jeśli zabijesz człowieka, zapłacisz za to własnym życiem, bo obraz Boga jest w tym człowieku. Gdy zabijamy nienarodzone dzieci, zabijamy obraz Boga w nich. Nie chcę teraz poruszać tego tematu, już wystarczająco o tym zostało powiedziane. Adam i Ewa zostali stworzeni dla jednego najwyższego celu, by mieć społeczność z Bogiem. Jest jasno napisane, że Bóg przychodził do ogrodu każdego wieczora. Jest powiedziane, w wietrze dnia, kiedy chłodna bryza zraszała ziemię, przychodził Bóg, by spotkać się z Adamem i Ewą. Ale wiecie też o wężu. I o tym będę chciał powiedzieć trochę więcej później. Ale Bóg dał Adamowi pracę. Tą pracą było zajmować się ogrodem. Miał zajmować się ogrodem, chronić go, czuwać nad nim. I zawiódł w tym. Widzicie, pierwszy upadek rasy ludzkiej należy do mężczyzny. Pierwszy spisany do kobiety. To mężczyzna nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Nie było go tam, gdzie być powinien. I widzicie, taki jest też problem naszej współczesnej kultury obarczeni winą mężczyźni. Mężczyźni, którzy zrzekli się swojej odpowiedzialności i niemal od razu wkroczyły kobiety, by wypełnić tę pustkę. To jednak nigdy nie było Bożym planem. Bóg ma jeden plan i to dobry. Przeczytajmy o kuszeniu, które dotknęło Ewę, ale pamiętajcie, to była wina Adama, że Ewa znalazła się tam bez jego ochrony i że wąż dostał się do ogrodu, bo Adam miał chronić ogród. Czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdział trzeci, werset pierwszy A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan I rzekł do kobiety Czy rzeczywiście Bóg powiedział Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno jeść? On nie zaprzeczył słowu Boga Zakwestionował je Ale kiedy kobieta zaczęła je rozważać, została pokonana kiedy pozwalamy sobie na kwestionowanie Słowa Bożego, jesteśmy na drodze ku przegranej. Gdy patrzymy wstecz na historię ostatnich mniej więcej stu lat, aż do końca XIX stulecia, istniał wtedy ruch teologów, wywodzących się chyba z Niemiec, którzy zastanawiali się, czy Biblia jest rzeczywiście autentycznym, natchnionym Słowem Boga, czy jedynie zbiorem dokumentów i tym podobnych. I ten ruch dotarł do innych krajów, do Norwegii, Wielkiej Brytanii i w końcu do Ameryki. Ale konsekwencje rozważania niewiary na temat Słowa Bożego są tak zgubne, że każdy z nas musi je rozważyć. To pierwsze pytanie zostało zadane w Niemczech przez niemieckiego teologa, a z Niemiec pochodzą dwaj ludzie, którzy prawdopodobnie sprawili ludzkości więcej cierpienia niż ktokolwiek inny w całej naszej historii. Pierwszym był Karol Marks, a drugim Adolf Hitler. I według mnie byli oni bezpośrednim produktem kwestionowania Bożego Słowa. Gdy rozważaliśmy to pytanie, otworzyliśmy drogę dla mocy szatana. Tak więc kobieta powiedziała wężowi. Wąż powiedział kobiecie. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Widzicie, nie chciała przyjąć, że były jakieś ograniczenia. Tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł oh, Bóg, nie wolno wam z niego jeść you ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł like wąż do kobiety, na pewno no, nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i you będziecie see, jak Bóg znający dobro i zło. Widzicie, mamy tu trzy schody, które prowadzą coraz niżej i odnoszą się do Słowa Bożego. Zwątpienie, niewiara i wreszcie nieposłuszeństwo. Kiedy zaczynasz wątpić, pojawia się niewiara, a kiedy nie wierzysz, w końcowym efekcie odmówisz posłuszeństwa. Nie możemy sobie pozwolić na rozważanie pytań szatana dotyczących Słowa Bożego. Brzmią bardzo rozsądnie, brzmią, można powiedzieć, szczerze. Musimy przyznać, nie wiemy, ale to droga do nieszczęścia. I pewnie każdy z nas zna koniec tej tragicznej historii. Ewa zjadła owoc z drzewa poznania dobra i zła i podała swojemu mężowi. I oboje zjedli, a ich oczy otworzyły się. A gdy już zyskali wiedzę, wiecie, co zauważyli najpierw? Że są nadzy. To pierwsza wiedza, jaka przyszła po zjedzeniu owocu. I zostali wygnani z ogrodu. Ale Bóg w swej nieskończonej łasce nie zrezygnował z rasy ludzkiej. Miał plan i był zdeterminowany, by go wypełnić. Chcę teraz przeczytać fragment z Jakuba, rozdział 4, werset 5. Jest tak dużo sposobów tłumaczenia tego wersetu, ile jest tłumaczeń Biblii. Ja podam wam to, które, jak wierzę, jest tym właściwym, i pochodzi z tłumaczenia New American Standard i ma ono sens. Jakuba 4, 5 Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie Ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Bóg zazdrośnie pragnie ducha, którego umieścił w nas. Gdy tchnął go w człowieka, ustanowił pełną miłości relację, której nie chciał nigdy zakończyć czy zniszczyć. I pomimo całego zła, jakiego się dopuściliśmy, pomimo wszystkich tragedii i nieszczęść, jakimi obarczył nas grzech, Bóg zazdrośnie pragnie Ducha, którego umieścił w nas. Niektórzy nie lubią ogłaszać, że Bóg jest zazdrosnym Bogiem. Dla mnie jednak jest to niezwykły przykład Bożej bliskości, tego, że zechciał być zazdrosny o ludzi takich jak ja i Ty. Tego, że chce naszej miłości tak bardzo, że jest zazdrosny, jeśli kochamy w sposób przeciwny Jemu. We właściwym czasie i przez stulecia Bóg przeprowadzał swój plan, by pojednać człowieka ze sobą. Tym planem był Jezus. I uwielbiam opowieść o Zacheuszu, Wielu z Was ją zna. W Ewangelii Łukasza, rozdział 19. Oto jak wchodzi w życie Boży Plan Zbawienia. Łukasza 19. Łukasza, rozdział 19, mówi tak. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nich. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty. Był też nienawidzony, ponieważ Żydzie nienawidzili tych, którzy pobierali podatki w imieniu Rzymian. Byli też zazwyczaj nieuczciwi, nieuczciwie przywłaszczali sobie pieniądze, on jednak słyszał, że Jezus przechodzi tą drogą. Pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Nie mógł nic zobaczyć za główki. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. Jeśli wybierzecie się na wycieczkę do Izraela, przewodnik zabierze was pewnie do tego drzewa sykomory w Jerychu, które oczywiście nie jest tym samym. Kiedy jednak ci je pokażą, co jest bardzo ciekawe, drzewo sykomory ma bardzo gładką korę, a jego gałęzie wyrastają z pnia na dużej wysokości. A więc nie jest tak łatwo wspiąć się na drzewo sykomory. Nie ma ono małych gałązek gdzieś niżej, a kora jest śliska. Nie wiem więc, co zrobił Zacheusz. Może skoczył na nie, złapał się gdzieś gałęzi i podciągnął na górę. Potrzeba było jednak wiele wysiłku, by to zrobić. Poza tym był on bogatym człowiekiem, a wspinanie się po drzewach raczej nie było dobrze widziane. Ale on tam wszedł i chciał tylko rzucić okiem na Jezusa. Tylko tego oczekiwał, że kiedy Jezus będzie tamtędy przechodził, będzie mógł go widzieć ponad głowami tłumu. Stało się jednak coś, czego się nie spodziewał Gdy Jezus dotarł w to miejsce, zatrzymał się, spojrzał w górę i powiedział Zacheuszu, pospiesz się i zejdź na dół Dziś wieczorem zatrzymam się w Twoim domu Zauważyłem, że Jezusowi nikt nie musiał być przedstawiany To Zacheusz, poborca podatkowy Jezus go znał od razu i nie wiem, czy Zacheusz potrafił zrozumieć, co zostało właśnie powiedziane. Chcę zatrzymać się dziś w Twoim domu. Więc zszedł z drzewa, poszedł z Jezusem do domu i wszyscy ludzie dookoła krytykowali Jezusa. Poszedł do domu poborcy podatkowego, człowieka, który pobiera nieuczciwe podatki. Zacheusz zatrzymał się i powiedział, Panie, połowę swojego majątku oddaję ubogim, a jeśli wziąłem coś od kogoś, oddam mu w czwór A Jezus powiedział, dzisiaj zbawienie przyszło do tego domu. Jedną rzecz, jaką zauważyłem na temat zbawienia, to, że wpływa na Twoje finanse. Jeśli twierdzisz, że jesteś zbawiony, a Twój sposób zarządzania pieniędzmi nie zmienił się, wątpię, czy jesteś zbawiony. Ponieważ w momencie, w którym zbawienie przyszło do domu Zacheusza, jego sposób zarządzania pieniędzmi był zupełnie inny. A gdy wszyscy krytykowali, powiedział coś takiego. Dziesiąty werset Łukasza, 19 Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Bóg więc nie zrezygnował nigdy z tego tchnienia życia, które tchnął w ciało z gliny. I w końcu posłał Jezusa, by przyprowadził Go z powrotem. Szukać i zbawić to, co zginęło. Po to właśnie przyszedł Jezus. Przyszedł do spadkobierców Adama. Jego ulubiony tytuł, który pojawia się w Nowym Testamencie ponad 40 razy, to Syn Adama. Był synem Dawida, był synem Abrahama, ale sam nazywał siebie syn Adama, przedstawiciel rasy Adama. Przyszedłby nas zbawić. Tak cenni jesteśmy w oczach Boga. Jest taki fragment w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, który bardzo mnie ekscytuje. Pierwszy Koryntian werset czterdziesty piąty i następny Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam. I wiecie, Adam w języku hebrajskim jest słowem bezpośrednio odnoszącym się do słowa Ziemia, Adamar. Więc jego imię mówiło o tym, że został wzięty z ziemi. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, żywą duszą. Ostatni Adam, czyli Jezus, stał się duchem ożywiającym. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziem. Drugi człowiek jest z nieba. So Jesus has two titles and it's very important to get them in the right order. Jezus więc ma dwa tytuły i bardzo ważne jest, aby ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Po pierwsze był ostatnim Adamem, był końcem całego Adamowego dziedzictwa. Cały grzech, bunt i zło zostało odcięte w momencie Jego śmierci. Kiedy On umarł, to też umarło. Kiedy On został pochowany, to też zostało pochowane. A kiedy powstał z martwych, powstał jako ten drugi człowiek. Nowy rodzaj człowieka, nowa rasa, rasa Emanuela, rasa Boga człowieka, Rasa, w której Bóg i człowiek połączeni są jedną naturą i tym właśnie się stajemy przez wierę. Gdy wierzymy w Jego zbawczą śmierć i chwalebne zmartwychwstanie, stajemy się częścią tego drugiego człowieka, nowym rodzajem istoty, który nigdy wcześniej nie istniał, w której Bóg i człowiek są zjednoczeni w jednej osobie. Takie jest przeznaczenie nas, chrześcijan are united in one 2, 5, mówi że jest tylko jeden pośrednik między człowiekiem i bogiem Człowiek, Jezus Chrystus. To było długo po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Na tronie Boga siedzi więc człowiek. Człowiek, Jezus Chrystus. Ta myśl zapiera dech w piersi. Jeśli skupimy się na niej przez krótką chwilę, mamy reprezentanta naszej rasy w najwyższym miejscu wszechświata. Człowiek, Jezus Chrystus na tronie Boga. Widzicie, Bóg bierze to, co najniższe i wynosi je najwyżej. Zaczął od pyłu, którego przeznaczeniem jest tron Boga, z nizin na wyżyny. Chcę teraz przyjrzeć się dwóm przypowieściom. Ewangelia Mateusza, rozdział 13. Czy kiedykolwiek przyglądaliście się temu rozdziałowi? To rozdział siedmiu przypowieści. To bogaty i ekscytujący rozdział, ale ja chcę dziś przyjrzeć się dwóm najkrótszym. Jedna zajmuje jeden werset, a druga dwa wersety. Werset 44. Moja Biblia nazywa ją przypowieścią o ukrytym skarbie. Jezus mówi... Podobne jest królestwo do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Kiedy myślimy o historii Bliskiego Wschodu, jak ten skarb mógł znaleźć się w ziemi? Możliwe, że w pewnym momencie najechała na kraj wroga armia. Właściciel boi się stracić swoje dobra, idzie więc na pole i zakopuje swój skarb w ziemi. I kto wie, co się stało. Była wojna, nigdy już nie wrócił, a skarb leżał, pogrzebany na polu. I wtedy pojawia się drugi człowiek i odnajduje skarb. I jest, powiedziałbym, cwany. bo nie mówi o tym nikomu. Cholwa go, zakrywa skarb, idzie i kupuje pole. Tak jakby to było zwyczajne pole. Może płaci trochę za wyżoną cenę, a ludzie szepczą między sobą, po co on kupuje to pola? Nic tam nie ma. Nie jest warte tej ceny. Ale kiedy już staje się on właścicielem pola, wykopuje skarb i ludzie zaczynają rozumieć, dlaczego kupił to pole. I chcę powiedzieć, że tym człowiekiem jest Jezus. Wiem, że są różne sposoby interpretowania przypowieści. Chcę ją zinterpretować w ten sposób. Ten człowiek to Jezus. Pole, o którym mówi przypowieść, to świat. Jezus umarł za cały świat. Zapłacił cenę za cały świat. Ale to nie o świat mu chodzi. Chodzi o skarb w polu. Co jest skarbem? Boże ludzie, był więc gotów zapłacić cenę za zdaje się bezwartościowe pole po to, by zdobyć skarb, którym jesteśmy ty i ja. Tak bardzo zależy Mu na Tobie i na mnie. Tak bardzo myśli o nas. Tak wiele znaczymy dla Niego. Nie jesteśmy nieważni. Nie jesteśmy bez znaczenia. Nie jesteśmy bez wartości. Jesteśmy niesamowicie wartościowi. Tak wartościowi, że Jezus oddał za nas swoje życie, by nas wykupić. Już nigdy więcej, poczynając od dzisiejszego wieczoru, nie mów o sobie jak o kimś bez znaczenia, nieważnym czy bezwartościowym. Odrzuć całe to myślenie. Myślenie. Nie jest biblijne. Nie mówię Ci, żebyś był dumny. Mówię Ci, że powinieneś zrozumieć swoją prawdziwą wartość. Nie zyskujesz bowiem nic przez to całe, o ja biedny, nic nie znaczę między Wami, jestem tylko czymś małym i tak dalej. To nie podoba się Bogu. Jesteś Synem albo córką Boga. Bóg nie ma dzieci drugiej kategorii. Jesteś ważny. Jesteś bardzo, bardzo wartościowy. Jesteś szczególny. Zacznij to rozumieć tu i teraz. Porzuć to dołujące podejście. Porzuć to poczucie bezwartościowości. Nie musisz przepraszać za to, że jesteś sobą. To ciebie chciał Bóg. Chciał cię takiego, jakim jesteś. Ale cię takim nie zostawi. Nie oddajesz Bogu chwały, będąc takim pokornym człowiekiem. To nie o to chodzi w pokaże. To raczej przejaw niewiary. Jesteś dziś dzieckiem Boga, jeśli przez wiarę przyjmujesz Jezusa. Jesteś częścią skarbu. Myślę, że służba Ewangelii odkopuje ten skarb. Gdy Jezus kupił pole, nam zostawia odkopanie skarbu. A jeśli skarb był pod ziemią przez wiele lat, często jest zniszczony i brudny. I częścią tej służby jest wtedy wypolerować go i wyczyścić. Myślę, że takie zadanie dostałem od Boga ja. Wypolerować skarb, który długo leżał pod ziemią. Bóg dał mi poczucie wartości, jaką mają Boży ludzie. Gdy byłem bardzo młodym chrześcijaninem, dopiero dwa lata chodziłem w Panu, byłem w pomocy medycznej i armia brytyjska wysłała mnie do Sudanu. A uwierzcie, Sudan to trudny kraj. Teraz jest jeszcze trudniejszy. Jest współcześnie najsilniej prześladującym chrześcijan krajem. Pojechałem do Hartum, do stolicy Sudanu. Potem armia wysłała mnie do takiego niewielkiego miasta ze stacją kolejową, które nazywało się Adbara. Gdy dotarłem do Adbary, postawiono mnie na czele czegoś, co w medycznym języku wojskowym nazywa się stacją przyjęć. I to było jak mieszkać w pałacu. Miałem dwa pokoje, dwa łóżka. Nikt w nich nie spał. Miałem koszulę nocną, po raz pierwszy, bo od dwóch, czy trzech lat spałem w swojej bieliźnie, a teraz miałem koszulę nocną. Nie miałem żadnych pacjentów w mojej stacji, więc wziąłem sobie jedną z koszul i spałem w jednym z łóżek. I wtedy, w środku nocy, przyszło na mnie to niezwykłe, ponadnaturalne brzemię modlitwy za lud Sudanu. I mówię wam, nie są łatwi do kochania, są dość gwałtowni, nie należą do łaskawych i niełatwo znaleźć z nimi wspólny język. Ale wstałem, byłem tak pochłonięty modlitwą, że chodziłem w tej i z powrotem po tym małym pokoju w mojej białej, flanelowej praying, i gdy się modliłem, modliłem się za duszę ludzi Sudanu i spojrzałem na swoją koszulę nocną, muszę Wam powiedzieć, że ona jaśniała. Była tam tak silna obecność Boża, że moja koszula nocna po prostu jaśniała. Bóg dał mi troszkę odczuć, jak bardzo ceni sobie wstawiennictwo. I potem zostałem przeniesiony do następnej stacji nad Morzem Czerwonym, zwanej Jebel. I tam zostałem postawiony na czele, byłem tylko kapralem, więc zostałem postawiony na czele robót narodowych. Prac Sudańczyków w tamtejszym szpitalu. Musiałem współpracować z nadzorcą prac o imieniu Ali. Musieliśmy się spotykać codziennie rano i planować działania na dany dzień. Nie mogłem znaleźć żadnego sposobu, by porozumieć się z Alim. Zachowywaliśmy dystans wobec siebie, aż pewnego dnia odkryłem, że on wierzy w szatana. Więc powiedziałem mu, że ja też wierzę w szatana. To dziwne, że pierwsze, co nas zaczęło łączyć, to wiara w szatana. Pewnego dnia spóźnił się do mojego biura, kulejąc, i powiedział, byłem w stacji przyjęć, bo boli mnie coś nastąpi. A ja czytałem Biblię, nie widziałem nikogo, kto by kładł na kimś ręce i modlił się za niego. Jeśli tak, nie pamiętałem, ale wiedziałem, że to jest w Biblii. Więc powiedziałem, czy chcesz, żebym się za ciebie pomodlił? Powiedział, tak. Traktowałem go jak bombę, która zaraz wybuchnie. Zachowywałem bezpieczny dystans, położyłem na nim ręce i wypowiedziałem bardzo prostą modlitwę. To było wszystko, co potrafiłem zrobić. Jakiś tydzień później przyszedł do mnie i pokazał swoją stopę. Była zupełnie zdrowa. Po tym wydarzeniu już coś nas łączyło i zostaliśmy przyjaciółmi. Później on chciał mnie nauczyć, jak jeździ się na wielbłądzie. Więc nauczyłem się jeździć na wielbłądzie i uwierzcie mi, że to nie żarty. Nie wiem, na czym to polega, ale jak jedna strona wielbłąda idzie do góry, druga opada. Nigdy nie doświadczasz spokojnej jazdy. Nie mówię tu o wielbłądach, które chodzą luzem pod egipskimi piramidami, bo to nie są wielbłądy sudańskie. Ja z kolei spytałem go, czy chciałby, żebym poczytał mu Biblię. Zgodził się, był bardzo zainteresowany. Pomyślałem, że zaczniemy od ewangeliana. Czytałem mu tłumaczenie Króla Jakuba, bo była to jedyna wersja, jakiej ludzie używali w tamtych czasach. A on nauczył się angielskiego od żołnierzy. Miał bardzo dobrą pamięć. Nie umiał czytać ani pisać, ale miał bardzo sprawną pamięć. Czytałem mu więc wersję Króla Jakuba i na bieżąco tłumaczyłem ją na całą żołnierską angielszczyznę, co było prawdziwym wyzwaniem. I wtedy on powiedział, może weźmiemy nasze wielbłądy i wybierzemy się gdzieś. Zgodziłem się. Nadzorowałem kwestię racji żywnościowych, więc uzbroiliśmy się w coś do jedzenia i pojechaliśmy na naszych dwóch wielbłądach. Usiedliśmy sobie na zboczu wzgórza i był tam mały strumień słonawej wody. Choć nie jestem pewien, czy dziś zrobiłbym to samo, co zrobiłem wtedy i niekoniecznie to zalecam. Ale on powiedział coś takiego. My, Sudańczycy, pijemy tą wodę, ale wy, biali, nie pijecie jej. A ja na to, skoro nie mamy nic innego do pić, a napiję się jej. On spytał, dlaczego miałbyś to robić? A ja, że Jezus powiedział... Jeśli wypijecie coś zatrutego, nie zaszkodzi wam. Więc ja wypiłem tę wodę, on wypił tę wodę i oboje czuliśmy się dobrze. Wtedy w ramach czytania mu Biblii przeszedłem do trzeciego rozdziału Jana o byciu narodzonym na nowo. I ta fraza utknęła mu mocno w pamięci. Narodzony na nowo, narodzony na nowo. Gdy więc wracaliśmy na naszych wielbłądach, on spytał, narodzony na nowo, co to takiego? Odpowiedziałem, Bóg da ci nowe serce, a on zaśmiał się, bo wtedy transplantacje serca jeszcze nie istniały. A on miał na myśli fizyczną wymianę serca. Wytłumaczyłem mu, że chodzi o życie od Boga. I spytałem go, czy chcesz narodzić się na nowo? Odpowiedział, tak. Powiedziałem mu, posłuchaj, dziś wieczorem, kiedy słońce zajdzie, ty pójdziesz do siebie, ja do siebie. Ty będziesz się modlił o nowe narodzenie, a ja będę się modlił za ciebie. Zgodził się. Następnego dnia rano spotkaliśmy się, spojrzałem na niego i spytałem, modliłeś się? Powiedział, tak. A czy dostałeś coś? Nie. I byłem zawiedziony. Ale Duch Święty szepnął mi do ucha, Pamiętaj, że on jest muzułmaninem. I spytałem się go, a czy modliłeś się w imieniu Jezusa? Powiedział, nie. Powiedziałem mu, jeśli chcesz narodzić się na nowo, musisz się modlić w imieniu Jezusa. Chcesz to zrobić? Powiedział, tak. Więc powiedziałem mu, dziś wieczorem ty idź do siebie, ja do siebie i będziemy się modlić. Gdy spotkałem go następnego dnia rano, spojrzałem na niego i powiedziałem mu, dostałeś to? A on na to, tak, dostałem. I dowiedzieli się o tym wszyscy w szpitalu. Pytali się, co się stało z twoim przyjacielem Ali? Odpowiadałem narodził się na nowo. A co to takiego? Pozwólcie, że wam wytłumaczę. Oficer dowodzący posłał po mnie i spytał, co stało się z Twoim przyjacielem Alim? Narodził się na nowo. Był prezbiterianinem, dobrym religijnym człowiekiem, ale nic nie wiedział o nowym narodzeniu. W wyniku tego dwaj żołnierze przyszli do Pana. I chcę powiedzieć, że wszystko to zrodziło się tamtej nocy intensywnej modlitwy wstawienniczej za lud Sudanu. Bez bólu nie będzie porodu. Dopóki nie doświadczymy bólu modlitwy, nie zobaczymy żadnych narodzin. Napisane jest, że jak tylko Syjon odczuł ból, porodził dzieci. Jak tylko Kościół zacznie odczuwać bóle, porodzi dzieci. W każdym razie tak było w moim przypadku. Chcę teraz przejść do kolejnej przypowieści. I to już jest myśl kończąca. To tutaj chodzi o Ciebie. Będziemy czytać Mateusza 13, wersety 45 i 46. To jest przypowieść, którą kocham. Wiem, że jest wiele różnych sposobów interpretowania przypowieści. I mogę powiedzieć za moim dobrym przyjacielem, co na to poradzę, że to ja mam rację. Zawsze przypisuję tę wypowiedź znajomemu pastorowi, bo to nie byłoby pokorne, gdybym to ja mówił coś takiego. Wersety 45 i 46. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Jest wiele sposobów stosowania tego słowa, ale ja chcę wam podać jedno zastosowanie, które może wprowadzić zmiany w waszym życiu. Po pierwsze chcę podkreślić, że to był kupiec, nie turysta. Ten człowiek całe swoje życie spędził na handlu perłami i znał prawdziwą wartość perły. I znalazł tę jedną perłę, tak wspaniałą i cenną, że sprzedał wszystko, co miał, żeby ją kupić. To taka współczesna wersja tej historii, ale wyobrażam sobie, jak on przyszedł do swojej żony i powiedział jej, Kochanie, sprzedałem nasz samochód. Sprzedałeś nasz samochód? Dlaczego to zrobiłeś? Wiesz, znalazłem perłę. Perłę? Jedną perłę? Tak. No cóż, dobrze, że przynajmniej nadal mamy dach nad głową. Nie, nasz dom też sprzedałem. Ale widzicie, on był człowiekiem, który znał wartość rzeczy. Znalazł jedną perłę, która była warta więcej niż wszystko, co posiadał. Sprzedał to wszystko i kupił perłę. Chcę, żebyście dzisiaj pomyśleli przez chwilę. Jest wiele sposobów interpretowania tego fragmentu, ale pomyślcie dzisiaj chwilę o sobie jako o tej jednej perle. Niepowtarzalnie pięknej i wartościowej perle. Wiecie, że perły są wynikiem cierpienia. Perła bierze się z cierpienia małży, z której pochodzi. Może przechodziłeś przez cierpienie i zacząłeś zastanawiać się, czy Bóg rzeczywiście Cię kocha. I zacząłeś myśleć, nie jestem wiele wart. Nie jestem ważny dla Boga. Inni ludzie są ważni, ale nie ja. Chcę Ci powiedzieć, to nie jest prawda. Jesteś ważny dla Boga. Tak ważny, że dał swojego syna Jezusa, by umarł na krzyżu za ciebie. Za ciebie, właśnie za ciebie. Jezus sprzedał wszystko, co miał. Zostawił całe bogactwo i chwałę nieba. Został synem cieśli, został wędrownym nauczycielem. A gdy umarł na krzyżu, nie miał dosłownie nic. Został pochowany w pożyczonym całunie, w pożyczonym grobowcu. Znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówi Paweł, że choć był bogaty, ze względu na Ciebie stał się biedny, abyś Ty w swoim ubóstwie mógł stać się bogaty. Jezus sprzedał wszystko, co miał. Zrezygnował ze wszystkiego dla Ciebie. Wiem, że kupił skarb w ziemi. To Boży lud jako wspólnota. Ale kupił też jedną drogocenną perłę i jesteś nią ty. Ty ze swoimi słabościami, porażkami, ze swoim brakiem zrozumienia, ze swoimi frustracjami, ze swoją samotnością, strachem. Jezus umarł za ciebie. Naprawdę wierzę, przekonałem się o tym, że choćby nawet nikt inny nie został zbawiony, Jezus umarłby za mnie. Gdyby nie było nikogo innego, dzięki Bogu, że są jeszcze miliony innych, ale ja lubię pokazywać indywidualne i osobiste spojrzenie Jego miłości. Lubię mówić, On umarł za mnie. Dla mnie zostawił swój tron. Za mnie oddał swoje życie. Za mnie cierpiał na krzyżu i został pochowany. Dla mnie zostawił swój tron. Za mnie oddał swoje życie. Za mnie cierpiał na krzyżu i został pochowany. I wreszcie dla mnie powstał i wstąpił do nieba i jest po prawicy Ojca. Jeśli masz problem z poczuciem własnej godności, jeśli masz niskie poczucie własnej wartości, nie czujesz, żebyś zbyt wiele znaczył dla Boga, czy może dla ludzi. Możesz być samotny. Możesz się zastanawiać, jak się tu znalazłeś. Chcę ci powiedzieć, Bóg cię tu przyprowadził. Masz dziś spotkanie z Bogiem. I chcę, żebyś pomyślał o sobie w ten sposób. Myślę o tym kupcu, który kupił już perłę. Trzyma ją na otwartej dłoni, patrzy na nią i mówi... Jesteś piękna. Jesteś najpiękniejsza ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem. Kosztowałaś mnie wszystko, co miałem, ale byłaś tego warta. Jesteś taka piękna. Pomyśl teraz o tym, że Ty osobiście jesteś tą perłą. Właśnie Ty jesteś teraz na dłoni Boga. On patrzy teraz na ciebie i mówi jesteś tak piękny. Kosztowałeś mnie wszystko, co miałem, ale Cię kocham. Kosztowałeś mnie wszystko, co miałem, ale Cię kocham. Cieszę się, że umarłem za ciebie. Teraz chcę Ci pomóc dojść jeszcze dalej, bo dzięki pracy z ludźmi wiem, jak powszechny jest problem niskiego poczucia własnej godności. Chcę zasugerować, że jeśli masz problem z uwierzeniem, że jesteś naprawdę wartościowy dla Boga, abyś stanął teraz i poprowadza cię w szczególnej modlitwie. Jeśli masz problem z własną wartością, nie bój się, nie wstydź się. Jeśli masz taki problem, wstań. Dobrze, jest wielu. Dobrze. Jenka, możesz przyjść na podest? Gdziekolwiek jesteś... Ruth, przyjdziesz tu do mnie? Nie spieszy się nam, bo to bardzo ważne. Uroczysta chwila. Diabeł zrobił dziś, co mógł, żeby powstrzymać Now, mnie przed przybyciem tutaj, ale on jest pokonanym wrogiem. Chcę, żebyś teraz myślał o sobie. Na chwilę. Zostaw wszystko i spójrz na siebie, jako na tę jedną perłę w dłoni Jezusa i pamiętaj, że na tej dłoni widać blizny Jego cierpienia. I pomyśl, że Jezus mówi do Ciebie i mówi, jesteś piękny, kosztowałeś mnie wszystko, co miałem ale jesteś tego wart. Cieszę się, że oddałem moje życie za Ciebie. Czy mógłbyś powiedzieć te słowa, mając w umyśle ten obraz? Powtarzaj za mną. Panie Jezu, dziękuję, że umarłeś za mnie że dałeś siebie na krzyżu. Dziękuję za śmierć w agonii i hańbie, bym został wykupiony. Panie, ja należę do Ciebie. Jestem Twój na zawsze. Wiem, że nigdy mnie nie opuścisz. Nigdy się mnie nie zaprzesz. Jestem ukryty w Twoich dłoniach. Jestem piękny w Twych oczach. Piękniejszy niż świat, który stworzyłeś, bo wylewasz na mnie swoją miłość, ponieważ Ty mnie kochasz. Panie, ja kocham Ciebie. Przyjmij dziś moją miłość. Dziś po prostu oddaję Ci siebie na nowo. Dziękuję Ci, że nie jestem niechciany. Nie jestem niegodzian. Nie jestem wyrzutkiem. Nie jestem odrzucony. Jestem zaakceptowany w umiłowaniu W Tobie, Panie Jezu. Jestem akceptowany. Dziękuję Ci. Dziękuję. Wciąż i wciąż dziękuję. Za tę wspaniałą miłość, którą wylałeś na krzyżu. Dziękuję. Teraz ci z was, którzy stali, nie siadajcie przez chwilę. Znajdźcie kogoś, kto jest niedaleko. Może wcześniej się nie znaliście, ale chcę, żebyście spojrzeli mu prosto w oczy i powiedzieli, nie jestem odrzucony, nie jestem niechciany, jestem cenny dla Pana. Możecie to zrobić? Odwróćcie się. Powiedzcie to, nie jestem odrzucony, nie jestem niechciany, jestem cenny dla Pana.